Rozmowy w deszczu. Słuchajcie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie jak zwykle Mauryce Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Komzar. Witaj komzarze. Cześć, witam. Z Komzarem będziemy rozmawiali o dopalaczach, czym są, skąd się wzięły i tak dalej. Może przejdę do pierwszego pytania tutaj właśnie które samo się nasuwa. Czym właściwie są dopalacze? Czym ona się różnią od narkotyków? Są to również substancje psychotropowe i ich różnica między narkotykami moim zdaniem polega na tym, że nie zostały sklasyfikowane jako narkotyki. Są to najczęściej substancje pochodzenia roślinnego, ale również na, na liście coraz częściej pojawiają się wytwory sztuczne, takie jak na początku przy narkotykach były głównie substancje pochodzenia roślinnego, a potem produkowano syntetyki i tak samo tutaj. Są to po prostu różnego rodzaju substancje psychotropowe. Tylko o teoretycznie słabszym działaniu i niezarejestrowane jeszcze. No, powoli zaczynają być rejestrowane. Właściwie ich status powoli nabiera statusu narkotyków, czyli substancji zabronionych i psychotropowych. Dlaczego one się nazywają dopolaczami, a nie narkotykami? to Powiem szczerze, trudne pytanie, ponieważ Ilość narkotyków jest dość duża i mają bardzo różne działanie, Od typowo halucynogennych do takich, które powodują dopalanie, znaczy wzmocnienie jak gdyby części naszych możliwości, jak przedłużenie okresu świadomości, czyli niespanie, czy też zwiększenie chwilowe koncentracji i takich rzeczy. I dopalacze głównie nastawione są na naszą wydajność, czyli na stanie się bardziej e, czułymi na bodźce zewnętrzne, czy też możliwość intensywniejszego przeżywania tego, co, co dochodzi do nas z zewnątrz. Może sama nazwa ma też e, ten cel, żeby, wiesz, marketingowy, żeby jednak odróżnić się od, od narkotyków, które kojarzą się z czymś nielegalnym, żeby po prostu, no, ludzie myślą Może o czymś tak, coś innego. Wcześniej, czy właściwie w tym samym czasie wymyślono nazwę artykuły kolekcjonerskie, i w ten sposób też były sprzedawane dopalacze czy nawet narkotyki, bo to dopuszczało prawo. Po prostu taki zapis był prawny, że produkty kolekcjonerskie nie podlegają różnego rodzaju ograniczeniom, tak? Można pistolet kolekcjonerski sprzedać, natomiast broni nie wolno sprzedawać. I to samo tyczy się narkotyków. Także dopalacze, moim zdaniem, jest to po prostu no, nowa grupa, troszeczkę różnych substancji, choć jak się dobrze temu przyjrzeć, to są to również no, rodzaje narkotyków. Tak samo jak narkotykiem jest papieros, czy narkotykiem jest kawa, które w bardzo małych ilościach w praktyce można przecież wypić na przykład bardzo duże stężenie herbaty i będzie miało działanie praktycznie identyczne jak narkotyk. Skąd przywędrowała do nas modalna na doparacze? Bo przecież nie wzięły się w Polsce znikąd. Tak, do nas bezpośrednio z Europy, ponieważ hmm, chyba początki są w większych krajach, takie jak Stany Zjednoczone, czy Australia, a do nas przywędrowały z Europy, gdzie podobnie regulowania prawne dopuszczają tego typu substancje do obrotu. Europa do dnia dzisiejszego stara się na swój sposób walczyć z tymi substancjami, zakazując kolejno nowo wymyślane związki, czy też kombinacje związków chemicznych. No i to jest taka niekończąca się walka, tak? Co co rząd wprowadzi na listę substancji zakazanych, to pojawia się następne, ale taką taktykę przyjęła Europa. No może za wyjątkiem Holandii, gdzie dopadacze no są tak, tolerowane. tam tolerowane są również inne substancje. No u nas walka jest ostrzejsza, a, a przywędrowały do nas chyba w momencie, kiedy właśnie ktoś wpadł na pomysł, może powiedzieć tyle wpadł na pomysł, co zauważył, że polskie prawo ma pod tym względem lukę i, i dopuszcza tego typu substancje i artykuły kolekcjonerskie do obrotu. Jakie są przyczyny tego zjawiska? Dlaczego młodzież, a no, także osoby starsze, bo nie ukrywajmy, że klientela jest dosyć szeroka, w ogóle chcą zażywać do palacza? Ja myślę, że przyczyn jest kilka i można je prawdopodobnie podzielić na kilka grup. Podstawową przyczyną moim zdaniem jest tak zwana ciekawość. Dlatego dopalacze, moim zdaniem, są najbardziej popularne właśnie wśród tej młodszej grupy wiekowej. One nie, nie dają tego samego, co papieros czy alkohol, ale, ale są ciekawe. Więc ja bym doszukiwał się tych przyczyn znacznie głębiej. Tak wiadomo, że w historii ludzkości zawsze próbowaliśmy tego typu substancji, ponieważ one po prostu działały na nas w sposób inspirujący. Na przykład artyści końca XIX wieku, XX wieku to pod wpływem e, narkotyków natworzyli no, no, zdumiewające dzieła sztuki, które dzisiaj osiągają zawrotne kwoty, prawda? Dokładnie. I trudno e, mówić, że ich działanie było negatywne. Oni to naprawdę wiele dobrego, czy też pożytecznego dla ludzkości to przyniosło im. Tak jak muzyka, rzeźby czy, czy obrazy, ale one również rozwijały nas w kierunkach technicznych. To nie chodzi tylko o sztukę. On jest po prostu najbardziej znana i popularna, że artyści wspomagali się halucynogenami, ale również wiele wynalazków, było, znaczy może inaczej, ludzi, którzy pracowali bardziej technicznie, też wspomaga się tego typu substancjami. Jeszcze wcześniej, jeżeli byśmy sięgnęli, to przecież szamani byli... Mm, za pomocą narkotyków chodzili tak zwane kontakty z duchami. E, tak. I to były dokładnie z naszego punktu widzenia obecnej terminologii dopalacze, czyli zmielone zioła. Tak? Troszeczkę ewentualnie zagęszczone, skondensowane, ale oni używali dopalaczy, żeby się wspomóc. Różnica między tamtymi czasami a, a tymi jest dosyć znaczna i myślę, że warto o tym wspomnieć. Ponieważ kiedyś ta wiedza na temat dopalaczy, tego typu używek, była przekazywana z pokolenia na pokolenie i w każdym plemieniu właściwie taki szaman był, który tą wiedzę posiadał, nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. Wiedział, jaka substancja jak działa, jakie może mieć skutki. I ten człowiek nie tylko był w stanie tą wiedzę przekazać całej swojej y, społeczności, tak? bo powiedzmy pod jego opieką było 100-150 no, osób, także nie było większego ryzyka, że ktoś zażyje tą substancję nieodpowiedzialnie, ponieważ ta wiedza była przekazywana. A jeżeli nawet ktoś zażył z ciekawości, to miał przy sobie fachowca, który wiedział, co z takim człowiekiem zrobić, ponieważ znał z autopsji, co się z nim dzieje tak, i jak można mu pomóc, bo on ten problem znał. Natomiast do czasów dzisiejszych ta wiedza została usunięta z jakiegoś powodu z naszego społeczeństwa. I poza niewielką grupą lekarzy, tak, bo nie jest to jeden na sto i nie opiekuje się bezpośrednio każdym swoim pacjentem, nie mamy doświadczenia z tego typu substancjami. I ludzie zaczynają od nowa eksperymentować, bo to jest ciekawe, ale eksperymentują bez wiedzy. I tu jest problem, dlatego one w jakimś sensie stwarzają zagrożenie, dlatego że same w sobie są złe, tylko po prostu uczymy się jak dzieci od nowa tego, co już kiedyś wiedzieliśmy na temat y, zażywania szałgi, sali dywinaru konkretnie. Mhm, czyli dopalacze nie są dla wszystkich, tylko dla niektórych osób, tak? które mają odpowiednie podejście do halucynogenów według ciebie? Oczywiście. Uważam, że nie każdy y, jest przygotowany do tego, żeby w sposób kontrolowany zażywać te substancje i nie zmieni tego żaden przepis, to może zmienić tylko i wyłącznie odpowiednia wiedza i odpowiednia ilość ludzi, którzy posiadają tą wiedzę na temat tych substancji. Jeżeli ktoś będzie próbował tego bez tak zwanej głowy, to wiadomo, że będą ofiary, ale to przyczyna nie tkwi tutaj w istnieniu tych substancji, bo one zawsze będą istniały, bo musielibyśmy wyciąć niemalże wszystkie rośliny, bo wiadomo, że to jest tylko z wielu roślin, to tylko kwestia koncentracji tego środka. No nie zabronimy grzybom rosnąć w lesie, tak? Mhm. Dostęp do tych substancji zawsze będzie, one są naturalne, tylko chodzi o to, żeby ta wiedza na ich temat była odpowiednia. tak, no, tak jest moje zdanie na ten temat. E, wspomniałeś o ofiarach. Ile właściwie osób zginęło obecnie, może w tym roku, z powodu dopalaczy w Polsce? No i jak to wygląda na tle e, statystyk ofiar alkoholu czy papierosów? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ dopalacze w cudzysłowie zabiły kilka osób, dajże pięć. Oczywiście szkoda tych ludzi, ale jak się porówna to z, ze statystykami umieralności, to, to już nie jest takie szokujące, bo z powodu... No niedawno mieliśmy wypadek, w którym zginęło 18 osób za tym zamachem, nie? to jest kilka razy więcej. Dokładnie. A jest to tylko jeden wypadek drogowy. Jeżeli do tego doliczyć zgony spowodowane, znaczy tak, może bezpośrednio od papierosa nikt nie umarł, ale z powodu chorób związanych z papierosem i owszem wiele osób, z powodu zażywania alkoholu bezpośrednio ginie bardzo dużo ludzi, popełniając błędy na przykład w pracy, czy też na drodze. Tak? Bo jeżeli ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, no to... Łatwiej, że, że trafi w drzewo, niż pojedzie zgodnie z zakrętem. Tak, albo po wpływem alkoholu weźmie nóż i kogoś zabije. Tak, więc tu trudno wyznaczyć statystyki dokładnie, ile osób ginie z powodu alkoholu, czy też papierosów, ale liczby idą już, już w tysiące. I, i to wiadomo, tak? to, to są tysiące ludzi, którzy ginie z powodu zażywań, czy z nadużywania tych substancji, które mają działanie... No, niewiele różne tak naprawdę od, yy, od dopalaczy, bo przecież gdy ktoś chce wypalić odpowiednią ilość papierosów, to efekt będzie podobny albo gorszy nawet niż od yy, zażycia samego dopalacza. Tak samo z alkoholem. No, można się im zatruć tak, na śmierć. Można. Można i wielu ludzi tak robi. No. I na pewno jest ich znacznie więcej niż ci, którzy używają dopalaczy, bo ogólnie ludzi, którzy zażywają dopalaczy jest mniej. Więc takie porównywanie nie ma większego sensu moim zdaniem, ponieważ to jest cały czas ten sam problem. Tego, ja bym określił to w ten sposób, że czy to narkomania, czy alkoholizm, czy innego rodzaju nałogi. Na tej chwili również bym to liczył lekomanie. Przecież mamy bardzo dużo ofiar. Ludzi, którzy zażywają w sposób niekontrolowany różnego rodzaju pigułki tylko dlatego, że są kolorowe. W no i tak, tak oni to traktują. Im bardziej kolorowa, tym fajniejsza i po prostu je jedzą. No i można je bez problemu kupić w aptece. Oczywiście. Ale w telewizji niektóre leki są reklamowane. I z tym się nie walczy, no bo wiadomo to bezpośrednio by uderzało w... No, w wielkie korporacje farmaceutyczne. Tak, wielkie korporacje. I teraz tak, ja to traktuję w ten sposób, że tego typu zjawisko jest rodzajem sprzężenia zwrotnego, że coś się dzieje w społeczeństwie. Tak? Normalny człowiek, który nie ma żadnych problemów, nie wpada w alkoholizm, bo nie ma ku temu powodu. Alkoholizm jest jakby objawem jakiegoś, jakichś problemów, które go męczą. Tak samo zażywanie narkotyków, czyli narkomania. Ci ludzie szukają czegoś, więc... Na ucieczki od rzeczywistości. Najprawdopodobniej. Więc ja bym tego typu zjawiska traktował jako ostrzeżenie, czy też symptom poważniejszych problemów i one będą się nasilały tuszowanie tego, czyli zakazywanie brania narkotyków, picia alkoholu czy palenia papierosów, tylko przerzuci frustrację tych ludzi na inne rzeczy, znajdące inny sposób wyrazu problemu, więc raczej skupiłbym się na tym, co powoduje tego typu problemy niż zakazywał kolejnych substancji, bo to jest walka z wiatrakami. Wróćmy może do spektakularnej akcji Donalda Tuska. W sobotę 2 października kilkuset inspektorów sanitarnych wspieranych przez około 3000 policjantów no i także wielu inspektorów sanepidu skontrolowało 1600 sklepów i hurtowni, no i blisko 800 zamknięto. Jak sądzisz, czy ta akcja miała w ogóle jakiś sens? Donald Tusk mówił coś, że działa na pograniczu prawa, że na pograniczu prawa będzie z tym walczył. Ostatnio także znowelizowano ustawę, wprowadzając dosyć ogólnikowe zapisy. Co o tym myślisz? No da, Dla mnie to jest czysta autoreklama, ponieważ ktoś spowodował, że problem dopalaczy wypłynął medialnie, stał się popularny medialnie i przy okazji tego tej, tej fali, tak, że ludzie słuchają o dopalaczach, zareklamował się Donald Tusk jako osoba, która walczy z tym. Czyli chodzi o wybory, tak? O zdobycie popularności. Chodzi o wybory, czy też zdobycie popularności. Przekonano ludzi, że dopalacze są strasznie złe i należy z tym walczyć. I Donald Tusk wykorzystał to właśnie nawet yy, posuwając się do działania no, na granicy prawa. Chociaż wielu twierdzi, że te prawo zostało przekroczone, bo przecież są składane pozwy tych sklepów, które zostały pozamykane. Ponieważ prawo administracyjne mówi wyraźnie, że zamknięcie musi być kierowane bezpośrednio do konkretnego sklepu. Nie można jednym zapisem zamknąć wiele sklepów. Mhm. To, to zostało jakieś tam, tam naruszono po prostu jakieś procedury administracyjne. Czeka, czy teraz czy będą jakieś odszkodowania dla właścicieli tych sklepów? No bardzo możliwe. To, to, to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ już prawnicy mówią, że tu prawo administracyjne zostało źle czy też no nadużyto. Mamy tutaj sytuację, w której politycy znowu korzystając z tego, co robią media, próbują budować swój autorytet. No Niestety zamiast znowu uświadamiać ludzi, czy też szukać dobrych rozwiązań, tylko powodują kolejne problemy, bo przez tą pochopność ustanowili nowe prawo, które pozwala ludziom nieuczciwym, bo nie można założyć, że każdy Urzędnik jest osobą uczciwą. Zresztą to nie tylko dotyczy urzędników, ale e, z tego co wiem, e, ta nowelizacja o przeciwdziałaniu narkomanii, która jest w Senacie, jak powiedział tutaj Krzysztof Kwiatkowski, pod sobie zacytować, mhm. da nam znacznie większe uprawnienia, Teraz każda substancja budząca podejrzenia, że może mieć działanie psychoaktywne będzie rozporządzeniem ministra zdrowia wycofana z obrotu na czas badań, a te mogą potrwać nawet 18 miesięcy. Zapytany, kto może zgłaszać podejrzane substancje? Minister Kwiatkowski powiedział, że każdy obywatel, który będzie miał takie podejrzenia. Czyli generalnie może to także dotyczyć konkurencji. Powiedzmy, że ktoś ma sklep, ma konkurencję naprzeciwko i ta konkurencja sprzedaje jakieś dziwne podejrzane substancje no i wyeliminuje sobie konkurenta z rynku. No tak, jest, jest niestety takie ryzyko, czy też jeżeli ma odpowiednie kontakty albo wpływy, to powiadomi sanepit i, i ten zamknie sklep albo, albo działalność na kilka miesięcy, co skutecznie konkurencję wyeliminuje. No te, te problemy są niestety bardzo poważne i będą prowadziły prawdopodobnie do bardzo dużych nadużyć, ponieważ to nie jest prawo rozsądne. One zostało z, zrobione w ciągu kilku dni, Pochopnie, nie jest przemyślane, co już prawnicy wskazują. Tak? Jeżeli laicy potrafią wyłapać tego typu błędy, to co będzie, czyli może inaczej, jak te prawo zostanie wykorzystane przeciwko normalnym ludziom w przyszłości? Bo, bo jest kruczek prawny. Na wolnych mediach także jeden z szydelników skomentował to w taki sposób, że dzięki temu prawu będzie można także na przykład eliminować z rynku sklepy sprzedające żywność genetycznie modyfikowaną. Więc w sumie może być to także jakaś, jakaś forma narzędzia sprzeciwu konsumentów wobec e, jakichś produktów sprzedawanych w sklepach. Tak, może być. Zawsze. Znaczy ofiary będą pewnie po obu stronach tego typu wojnie, bo jedni mogą zgadzać się na żywność modyfikowaną genetycznie, inni nie. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie raczej byli sami wybierać co jedzą i jak w oparciu o swoją wiedzę, a nie przez regulacje systemowe. One one do niczego dobrego nie prowadzą. Ja tu widzę jeszcze jedno zagrożenie, jeżeli chodzi o tego typu regulacje. Bardzo poważne, ponieważ na początku mieliśmy substancje typu heroina, czy też pochodne roślinne. W momencie, kiedy zaczęto ich zakazywać, to naturalnie ludzie, tak, czy podziemie wymyśliło substancje syntetyczne. Z czasem, ponieważ prawo ograniczyło ich do sprzedaży tych substancji syntetycznych, które nie są może super szkodliwe, ale działają fajnie, zaczęto to wymyślać kolejne. Teraz jeżeli jest coś takiego, że jeżeli zakażemy wystarczającą dużą ilość substancji pochodzenia naturalnego, które, z którymi jakoś tam nasz organizm sobie radzi poza momentami, kiedy je zażywamy, ale nie dewastuje to naszego organizmu, to ludzie, którzy chcą zarabiać na tych substancjach, wymyślą nowe, ale bardzo szkodliwe. Lista tych mniej szkodliwych będzie wyeliminowana, no i pozostałe tylko te bardziej szkodliwe. Już wtedy nikt nie będzie się martwił, czy to jest silnie toksyczna substancja, czy nie, ponieważ zawsze chodzi o pieniądze. I to działanie niekoniecznie jest na korzyść klientów, takich nazwijmy, bo oni chcą to kupować. Nie mają wiedzy i nie będą mieli wiedzy na temat tego, jak ta substancja do końca działa. Póki były to substancje pochodzenia roślinnego, one były w miarę bezpieczne, bo tak to tworzyła natura, Organ był sobie w stanie z nim poradzić. Dokładnie. Poprzedawkować można wszystko, jak mówię, nawet można herbatą prawdopodobnie się zatruć na śmierć. Tutaj oni robią no, niejako podwójną krzywdę, bo z jednej strony zabierają, znaczy, można raczej, tworzą podziemie, które często jest brutalne, a z drugiej strony wymuszają w ten sposób tworzenie nowych, jeszcze gorszych substancji no, o działaniu już naprawdę szkodliwym. Nie, nie widać końca tutaj, tego działania. A za alkoholami, i papierosami rząd nie walczy, ponieważ za dużo jest osób, które kupują papierosy i alkohol, żeby, Pierwsze e, chodzi o wyborców. Tak, a, albo jest jeszcze inne wytłumaczenie tego. Został podzielony rynek między rząd bierze alkohol i, i papierosy, bo jest, jest to najbardziej dochodowe, bo najwięcej ludzi to, tego używa, mimo znanych skutków i liczby ofiar a mniej dochodowy interes, bo wiadomo, że narkotyków zawsze będzie zażywało mniej ludzi niż paliło papierosy, bierze tam. No i właściciele sklepu, którzy odprowadzali podatek VAT za dopalacze, no to też nie były to takie duże stawki jak za alkohol czy papierosy, prawda? Bo tam akcyzy nie było. Oczywiście. no, no Tak samo jak lekomanów, też nie będzie aż tyle, znaczy może inaczej, nie każdy stanie się lekomanem. Nie można zakładać, że istnienie na rynku substancji typu dopala, czy jest zagrożeniem dla każdego. No to jest tylko pewna grupa ludzi, która, którą interesują tego typu substancje i jak się im zakaże jednej, to będą szukali drugiej. To jest jeszcze jedna kwestia. W ogóle to jest kwestia naszej wolności wyboru. No, ale to już jest niestety bardziej skomplikowane. I tu na przykład Korwin mówi o tym od lat, że jeżeli ktoś chce jeździć bez pasu, to powinien jeździć bez pasu. Nie powinien być... Ee... Do tego zmuszony do tego zmuszany i to jest podobna sytuacja. Ja może chciałbym jeszcze podać taki, taki paranoidalny przykład, próby walki z, z tego typu substancjami. Jeżeli założymy, że chodzi nam o skuteczność, skuteczność walki z narkomanią, to wydaje się, że są znacznie lepsze metody walki niż ograniczenia prawne. Proszę sobie wyobrazić, że co jakiś czas rząd wprowadza do obiegu substancję bardzo podobną do, w sensie organoleptycznym, do narkotyku, ale z odpowiednią domieszką trucizny, która po kilku dniach zabije narkomana. Mamy tu wtedy praktycznie stuprocentową skuteczność, czyli wykrywalności przestępstwa, tak? no bo wiadomo, że konsekwencje poniesie tylko i wyłącznie osoba, która zażyła ten narkotyk. Wyeliminuje to te, tych ludzi z rynku jako klientów. No i będzie też duży szum, że ludzie umierają, prawda? Ludzie się będą bali tego zażywa. No będzie, no tak. Ale... Dokładnie, ale umierają wtedy tylko narkomani, tak? Przestanie istnieć rynek dealerski, bo nikt nie będzie już tym dealerom ufał, no bo przecież oni dają coś, co zabija. W ten sposób można by bardzo skutecznie pozbyć się narkomanii z kraju. No tylko jak ktoś tego słucha, tak, to od razu czuje, że coś jest nie tak. Mimo, że jest to bardzo skuteczne, A przecież założyliśmy, że nie chcemy narkomanii w kraju. Więc o co tu chodzi? Dlaczego? Tego typu pomysły budzą w nas niepokój, czy też od razu czujemy, że jest coś nie, nie tak. Moim zdaniem, dlatego, że postawiliśmy sobie źle priorytet, czy też oceniliśmy sytuację. To nie narkomania jest zła. Nie możemy powiedzieć, że chcemy całkowicie wyeliminować narkomanie. Bo jeżeli tak powiemy, no to, jak podałem przykład, da się to zrobić. Natomiast tu chodzi o coś takiego, że my przekroczyliśmy pewne granice narzucania woli ogółu jednostce. I w tego typu przykładach to zaczyna wychodzić. Tak? My czujemy, że coś jest nie tak. Nie możemy zakazać komuś życia w sposób, jaki on sobie wybrał. To jest jego, jego po prostu prawo do decydowania o sobie. I oczywiście my nie chcemy ponosić konsekwencji zjawiska narkomanii czy, czy, te, czy, czy alkoholizmu, ale nie rozwiążemy tego problemu zakazując. To trzeba przede wszystkim pracy u podstaw zrozumienia, Zjawiska, no i przede wszystkim mądrej polityki, prawda? Mhm. Może wróćmy teraz jeszcze do tych dopalaczy. Tak się zastanawiałem, czy wyeliminowanie dopalaczy z rynku, czy to nie jest przypadkiem ukłon rządu w stronę mafii narkotykowej. Niedawno na przykład rząd ogłaszał, że chce ponownej legalizacji małych dawek narkotyków, które można byłoby posiadać na własny użytek. No a teraz jak wyszła sprawa z dopalaczami i dziennikarze przypomnieli to rządowi, to teraz się wypierają. Jak sądzisz? Z logicznego punktu widzenia tak to wygląda, ponieważ wiadomo, że jeżeli coś jest zakazane, to zejdzie do podziemia. Może nie, nie wiadomo, my wiemy, że to jest już w tym podziemiu, więc yy, logicznie rzecz biorąc, im mniej tego typu substancji jest legalnych, czyli dopuszczonych do obrotu, tym większe zyski dla kogoś, kto wcześniej sprzedawał, LSD czy tego typu substancje. No bo tutaj mieliśmy właśnie sytuację, że po pierwsze od dopalaczy były odprowadzane podatki do budżetu, czyli jednak skarb państwa na tym miał jakieś dochody. Tak. Z drugiej strony zyski mafii narkotykowej no, znacznie spadły, ponieważ ludzie, którzy chcieli zażywać tego typu substancje, mając do wyboru legalne dopalacze lub nielegalne, tam nie wiem, kokainy czy, czy inne substancje, no to woli wybrać legalne, żeby nie trafić do więzienia. Dokładnie. Mniejsze ryzyko, podobny efekt. No traciła mafia na tym duże pieniądze. Co się teraz stanie po zamknięciu sklepów z dopalaczami? Czy ludzie będą, nie wiem, sami hodować w domach halucynogeny? Czy może wrócą do zażywania narkotyków, no i w szpony mafii narkotykowej? Ja myślę, że jeżeli pojawił się jakiś produkt na rynku i został on już rozreklamowany, to ludzie będą go szukali, tych dopalaczy. tak? Bo część Klienteli się przyzwyczaiła. Są tacy, którzy wolą inne, typu heroina albo LSD, ale jeżeli ktoś polubił dopalacze, no to będzie ich szukał, więc ja przypuszczam, że one będą dostępne tylko właśnie w takim obrocie przez dealerów i pewnie drożej. Czy można ten sam stan umysłu, co po dopalaczach, osiągnąć bez uciekania się do halucynogenów? Czytałem coś o siadomieśnieniu, czy pracy nad technikami OBE. Co ty myślisz? Tak, może nie zupełnie identyczny, bo przykładowo salvia divinarum powoduje wypchnięcie tak, naszego ciała astralnego z, z ciała fizycznego, przynajmniej takie uczucie jest. Działa to bardzo krótko, natomiast jeżeli chce się ten sam stan uzyskać bez zażywania żadnych substancji psychotropowych, to należy dużo ćwiczyć i znowu nie każdy ma do tego predyspozycję. I tu też wskazuje to niejako na to, że nie każdy jest do tego przystosowany czy też przygotowany. No ale próbować można. Próbować można. To jest dosyć istotne, że te efekty takiego fajnego stanu można faktycznie uzyskać, może nie identyczne, ale bardzo podobne można uzyskać po prostu pracą nad sobą, ćwiczeniem oddechu czy, czy medytacją. I na pewno jest to nie tyle z, ze szkodą dla organizmu, a wręcz z pożytkiem, no bo. No, człowiek się rozwija. Człowiek się rozwija i, znaczy, może inaczej. To, żeby tego typu stan uzyskać, potrzebna jest odpowiednia samokontrola. A samokontrola to raczej dobra cecha. Mhm. Czy chciałbyś coś jeszcze do naszej rozmowy dzisiejszej dodać? Nie, myślę, że nie. Dobrze, w takim razie dziękuję Ci za udział w programie. Dziękuję. I do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Komzar, realizacja, prowadzenia i montaż Mauryce Chawranek dla Radia Wolne Media.